Wpadnij do mnie choćby dziś Już puka ktoś do moich drzwi Kto to może być? Powiedzcie mi Kto to może być? Bo Tilly dla wszystkich otwarty ma dom Jest taka wesoła, odwiedźmy dziś ją Jej drzwi są otwarte, by każdy mógł wejść Jest zawsze gotowa, by przywitać cię Tilly Puk Puk